Program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, Plus oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć i temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Obława na napastnika, który strzelał w centrum Aten. Mężczyzna otworzył ogień w dwóch miejscach w stolicy Grecji. Najpierw w biurze ubezpieczeń. Tam zranił jednego pracownika, potem zaatakował w budynku sądu, gdzie zranił kilka kolejnych osób. Greckie media podają, że napastnik ma 89 lat. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński reaguje na zarzuty polityków koalicji rządzącej w sprawie afery Zonda Krypto. Nasza formacja nie ma z tym absolutnie nic wspólnego, to po pierwsze. A po drugie to wszystko działo się przez ostatnie lata pod kontrolą służb, no, które są w całkowitej i takiej dalece przekraczającej normalne zależności państwowe Dyspozycja obecnej władzy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że środowisko prawicy będzie musiało się wytłumaczyć, dlaczego blokowało wejście w życie regulacji dotyczących rynku kryptowalut. Według szefa msz Radosława Sikorskiego informacja o rosyjskich wątkach w sprawie zonda krypto została przekazana na niejawnym posiedzeniu w grudniu. Mimo to prezydent oraz Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiali się wprowadzeniu ustawy. Historycy przeciwko kandydaturze Mateusza Szpetme na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ponad 170 osób, w tym profesorowie Barbara Enkelking i Andrzej Friszke, podpisał się pod apelem do parlamentarzystów, by jej nie popierali. Zarzucają mu, że jest jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia IPN-u, który stał się partyjną przybudówką PISY. To już kolejne podejście do wyboru prezesa Instytutu, po tym jak poprzedni Karol Nawrocki został prezydentem. To są aktualności jedynki. Jest zapowiedź zmian w systemie kaucyjnym. Już w czerwcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma podjąć decyzję w sprawie włączenia do niego tzw. małpek, zapowiada wiceszefowa resortu Anita Sowińska.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 Wprowadzenie kolejnych typów opakowań do systemu kaucyjnego wymaga zmiany ustawy. Gang kokainowy pod Warszawy. Rozbity policjanci zatrzymali cztery osoby, w tym trzydziestolatkę z Wenezueli. Grupa przemycała i handlowała narkotykami na terenie Unii Europejskiej. Mogła sprzedać nawet 7 ton środków odurzających. Przestępcy wpadli podczas policyjnej akcji w okolicach Pruszkowa. Trzej zatrzymani mężczyźni trafili do aresztu. Obywatelka Wenezueli czeka na deportację. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Z danych ZUS-u wynika, że w zeszłym roku pracownicy spędzili na zwolnieniach lekarskich w sumie ponad 290 milionów dni. To o pół miliona więcej niż rok wcześniej. Średnia długość zwolnienia w 2025 wyniosła 11 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Mnóstwo słońca w całym kraju. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się tylko w okolicach Bydgoszczy i na północnym wschodzie. Tam może przelotnie popadać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 7 stopni na północnym wschodzie, 11 w centrum, do 15 na zachodzie. Ciśnienie spada w Warszawie 1011 hektopaskali. Klimat. Aż 80% prądów w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Większość produkują elektrownie słoneczne i wiatrowe. Jakość powietrza na północy i w centrum kraju jest bardzo dobra. Na pozostałym obszarze dobra. Tylko w miejscowości Gajew na północy województwa łódzkiego jakość powietrza jest umiarkowana. JEDYNKA Polskie Radio Prawie 10 po 12. W samopołudnie. Seria wyzwań przed koalicją, w tym rosnące problemy służby zdrowia przy coraz większych wydatkach na obronność. Od tego zaczniemy nasz program. Wracają też tradycyjne tarcia związane z Polską 2050. Czasami jest tak, że w tym, tym okresie przed głosowaniem dochodzi do różnych takich y, przepychanek. Magiczna kwota to już ponad 282 miliony złotych. Powiemy o nieoczekiwanych pozytywnych skutkach ubocznych zbiórki Łatwoganga. Zaczyna się bardzo, bardzo powoli, a potem dzieje się coś, co się nazywa efektem wiralowym, ale ten efekt wiralowy, w przypadku łatwoganga, jest ewenementem na skalę światową. Niektórzy żartobliwie nazywają to mini weselem. Sprawdzimy, ile w tym roku kosztuje komunia. Najpopularniejszą kategorią są obecnie prezenty mobilne, takie jak rowery, hulajnogi czy drony. Karol Zrówka, to jest w samopołudnie. W kancelarii premiera za chwilę zbiorą się ministrowie. Rząd w najbliższych dniach będzie musiał przejść przez polityczne pole minowe. Najpierw spór wewnątrz koalicji i głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. Potem obronić będzie też musiała się minister zdrowia wobec kolejnych doniesień o badaniach przepisywanych na kolejny rok. Wreszcie jest też spór wokół wyroku sądu w sprawie małżeństw jednopłciowych. Przenosimy się do kancelarii premiera. Na miejscu jest Sylwia Białek, która doskonale odnajduje się na tym polu minowym. Dzień, Dzień dobry, dobry, Sylwio. Zacznijmy od tematu zdrowia, no bo dziś bezpośrednio albo pośrednio temat pieniędzy między innymi na zdrowie właśnie będzie omawiany pole rzeczywiście zaminowane. O ile Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia może być spokojna o swoją przyszłość w resorcie, to trzeba przyznać, że wniosek o wotum nieufności wobec ministry to chyba najmniejszy z jej problemów. Luka finansowa w ochronie zdrowia jest coraz większa. Według informacji szefowej resortu zdrowia ma zabraknąć około 17 miliardów złotych. Na pewno konieczne będzie wsparcie z dotacji budżetowej, ponieważ ze składki zdrowotnej takich pieniędzy nie uzyskamy. Tak mówiła ministra zdrowia. NFZ szuka oszczędności między innymi wycenie nadwykonań w wysokokosztowych badaniach obrazowych, ale zapowiada też podobne ruchy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zabiegach usuwania zaćmy czy w rehabilitacji. I dziś podczas posiedzenia rządu rzeczywiście będzie mowa o pieniądzach, pieniądzach dużych, ponieważ rozpoczynają się prace nad przyszłorocznym budżetem. Rząd zajmie się po prostu wieloletnim projektem, wieloletnich założeń makroekonomicznych na kolejne lata i te, ten projekt zawiera między innymi prognozy dotyczące wzrostu PKB, czy inflacji na 2027 rok, a publikacja tych prognoz rozpoczyna po prostu zazwyczaj pracę nad przyszłorocznym budżetem, zatem i o pieniądzach na zdrowie będzie dziś mowa. Kolejny polityczny ładunek wybuchowy, który wymaga rozbrojenia to oczywiście czwartkowe głosowanie nad wotum nieufności wobec liderki Centrum Dawnej Polityk Polski 2050, minister klimatu Pauliny Henich-Kroski. Co może się wydarzyć? emocje są z pewnością, te polityczne emocje znacznie większe. Polska 2050 głośno bowiem panią minister niedawną koleżankę partyjną krytykuje, a niektórzy posłowie, jak choćby Bartosz Romowicz, który był dziś naszym porannym gościem, głośno zapowiadają, że wniosek opozycji poprą. Premier Donald Tusk kilkanaście dni temu postawił sprawę jasno, podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności, testem koalicyjnej solidarności. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test, będziemy dalej pracować. Tak mówił premier do Polityków Polski 2050. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła udział w posiedzeniu Klubu Polski 2050 i tam przedstawiła swoje argumenty posłów, przekonała, ale Paulina Henikloska, ze względu, jak mówiła, na inne zobowiązania, na posiedzenie nie dotarła i teraz przewodnicząca partii, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska na łącz zapowiedziała, że na czwartek zwołano jeszcze jedno posiedzenie klubu, na którym zabadnie Ostateczna po prostu decyzja w sprawie głosowania nad wotum nieufności wobec e, ministra klimatu, czyli emocje polityczne w tym zakresie będą do ostatniej chwili. Sylwio, wiem i o to zapytam Cię krótko już na koniec, że masz informację o negocjacjach, które się toczą wewnątrz koalicji w sprawie wyroku sądu, który odnosi się do małżeństw jednopłciowych i transkrypcji w polskich urzędach. To prawda, tu może nie tyle minowe, co taka tykająca bomba. Lewica naciska. Koalicjanci tłumaczą, że do wprowadzenia zmian rozporządzenie nie wystarczy. Potrzebna będzie ustawa. Rozmowy są prowadzone na linii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i resort cyfryzacji. Na razie z tych rozmów niewiele wynika. Lewica nieoficjalnie zapowiada, że jak nie będzie tych wytycznych odgórnych, to po prostu sprawy wezmą w swoje, w swoje ręce samorządowcy. No, niestety ten, ten temat dyskutowany był w koalicji jeszcze przed wyrokiem NSA, jeśli chodzi właśnie o małżeństwa par jednopłciowych, więc nie wykluczone, że po prostu dyskusja w w tej sprawie będzie się toczyć tak naprawdę do kolejnych wyborów e, parlamentarnych, które są zaplanowane na przyszły rok, ale co ciekawe jeszcze e, dziś w posiedzeniu rządu nie weźmie udziału premier Donald Tusk. Obrady poprowadzi wicepremier minister obrony e, Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie jest to sytuacja przecież nadzwyczajna, bo się zdarzały e, takie momenty że, e, i takie posiedzenia rządu, że prowadził te obrady e, minister obrony, ale zaskakujące jest to, że w tak ważnej chwili premier nie wykorzystuje tego czasu, żeby zmobilizować koalicjantów do głosowania, czwartkowego głosowania w sprawie wotum nieufności wobec dwóch pań minister. Sylwia Białek będzie obserwowała, czy któryś z tych tematów rzeczywiście wybuchnie. Bardzo dziękuję za relację. Aktualny stan to ponad 282 miliony złotych i rośnie. W programie W samopołudnie wracamy do charytatywnej zbiórki, zbiórki, którą komentuje cały świat. YouTuber Łatwogang przez 9 dni nadawał nieprzerwanie na żywo słuchając w kółko piosenki o walce z rakiem. Chciał zebrać początkowo 500 tysięcy złotych, ale z czasem jego transmisja zyskiwała coraz większą popularność. Dołączali kolejni celebryci A środki przekazywały kolejne korporacje I kolejni internauci Skończyło się międzynarodowym rekordem A my dziś zajrzymy do Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu Gdzie w, można powiedzieć, że wszystko się zaczęło Tam bowiem nagrana została Piosenka, która zainspirowała Łatwoganga Na miejscu była Elżbieta Osowicz Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa I mam powody, żeby Ciebie disować No to co Maja, jedziemy z nim? Jedziemy to <gülüyor> je Najpierw Ala mnie się spytała, czy chciałabym taką piosenkę nagrać, więc się bardzo ucieszyłam i się oczywiście zgodziłam. Pojechaliśmy do studia i nagrywaliśmy właśnie tą piosenkę. Maja jest dziewczynką bardzo otwartą. Onkolog Monika Mielzarek siedziuk Bardzo elokwentną i jest naprawdę fajterką. Ona walczy od wielu, wielu lat. Wspomaga również nasze działania swoją wolą walki i zaraża innych zdecydowanie, co mieliśmy szansę oglądać przez ostatnie dni. Maja cały czas poddawana jest terapii chemicznej. Profesor Krzysztof Kałwak, szef przylądka nadziei. Czuję się przede wszystkim szczęśliwa, bo dzięki jej akcji jesteśmy w tej chwili w siódmym niebie i mamy środki na to, żeby wspierać nie tylko ją, ale wielu innych pacjentów w całej Polsce. Ja jestem po przeszczepie 4 lata już. Mam dwie endoprotezy w biodrach i teraz kolana też mi się psują. No i... Nadal tutaj jestem. Mobilizacja ludzi i ich dobre serca to naprawdę my wiemy. Jak technologia idzie do przodu i ile te szpitale potrzebują? Jestem naprawdę pod wrażeniem, że, że to na taką skalę wielką e, się wydarzyło i oczywiście jestem bardzo zadowolona. Ja jako mama dziecka czuję, że jesteśmy tutaj zaopiekowani i w miarę możliwości wszystko, co potrzebujemy, to dostajemy. Samo leczenie onkohematologiczne to nie jest wszystko, bo musimy mieć jeszcze precyzyjną diagnostykę, olbrzymie pieniądze przeznacza się na diagnostykę genetyczną na przykład. Poza tym metody terapeutyczne, które teraz. W dobie terapii genowych są również obarczone bardzo wysokimi kosztami. W kolejności leczenie powikłań to też są koszty, które niestety, ale są wysokie. I mówiąc o powikłaniach, cała rehabilitacja. I to są kolejne etapy leczenia, o których nie mówi się często, a są bardzo istotne. Trzy, dwa, 1. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy wpłacili. Fundacja Cancer Fighters współpracuje z naszą kliniką już od wielu lat. Zostanie ukonstytuowana odpowiednia rada ekspertów. Zostałem zaproszony do udziału w tej radzie, która zajmie się tym, aby te środki zostały wydatkowane jak najlepiej, z największym pożytkiem dla pacjentów. Mamy co dzielić i będziemy to robić mądrze i bardzo transparentnie. Ciągle tutaj jest. Oczywisty pożytek z tej akcji to oczywiście zebrane pieniądze, ogromne pieniądze, ale są też inne pozytywne efekty i o nich opowiemy teraz. Okazuje się bowiem, że po tej zbiórce coraz więcej osób chce zarejestrować się w bazie dawców szpichu. Ze mną w studiu jest Agnieszka Zielonka z Fundacji DKMS. Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz więcej, czyli? Coraz więcej, czyli od piątku, od momentu, kiedy pojawiliśmy się na transmisji, zarejestrowało się 45 tysięcy osób, to znaczy zamówiło pakiety rejestracyjne. 45 000 na... osób. tysięcy osób, jeżeli to by jest... to porównać do wcześniejszych okresów, to ile Absolutnie byście normalnie musieli czekać? Absolutnie to jest największa czekać? akcja rejestracji potencjalnych dawców w historii Fundacji DKMS. To jest magia. Jak Dobra. długo musielibyście w normalnych warunkach czekać na taką liczbę zamówionych pakietów? Myślę, że pół roku. Pół roku w jeden weekend? Tak. Wszystko po tym, jak, bo wy pojawiliście się na tym streamie, zostaliście zaproszeni, wciągnięci, jak to określacie. Tak, e, zostaliśmy zaproszeni, znaczy ogromne podziękowania też, też dla Fundacji Cancer Fighters, że myśli bardzo szeroko, tak, bo wielokrotnie na streamie padło, że pieniądze nie załatwią wszystkiego. Dla wielu pacjentów chorych na nowotwory krwi e, pieniądze nie są. E, tym środkiem, który rozwiązuje problem, tym, tym co może pomóc jest właśnie potencjalny dawca szpiku, dawca, który zgodzi się podzielić z nimi cząstką siebie, swoimi komórkami macie. I właśnie po to jest ta baza, po to jest wasza fundacja DKMS. Wyjaśnimy, dlaczego potrzebna jest baza? Na czym w ogóle to polega? w Polsce każdego roku 800 osób dostaje taką diagnozę nowotwór krwi, w tym 400 dzieci. To jest jeden z najbardziej popularnych nowotworów dziecięcych i tutaj jakby w, w przypadku wielu z tych osób jedynym, jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. My jako Fundacja DKMS prowadzimy bazę y, dawców. Dlatego, że to nie może być byle... Dawca. To musi być bardzo dobrze dobrany dawca. Tak. Przede wszystkim to musi być osoba świadoma, wyedukowana i zarejestrowana. Musimy mieć jej wyniki antygenów HLA, bo do czegoś trzeba porównać dane pacjenta i dawcy. Tak? Musi to być rodzaj krewnego. Takiego niespokrewnionego krewnego. Dokładnie tak. Dokładnie na takiej zasadzie to się odbywa. I właśnie my jako DKMS taką bazę prowadzimy i do nas zgłaszają się kliniki z całego świata, kiedy okaże się, że w naszej bazie jest taki dawca, który może pomóc pacjentowi czy z Polski, czy z innego zakątka jak przychodzi taka wiadomość do osoby zarejestrowanej w bazie, że niespokrewniony krewny, jak tu Pani określiła, potrzebuje pomocy. Absolutnie, bardzo często. My w zeszłym roku takich e, zapytań mieliśmy ponad, około 9 tysięcy. E, natomiast każdego dnia cztery osoby z naszej bazy siadają na tym fotelu i oddają komórki macierzyste dla kogoś. 45 tysięcy osób. Miejmy nadzieję, że dołączy po tym weekendzie. Miejmy nadzieję, że odeślą te pakiety, które otrzymają. A co w tym pakiecie jest? E, w tym pakiecie są takie specjalne pałeczki do e, poboru e, wymazu z wewnętrznej strony policzka. Tymi pałeczkami właśnie wkładamy sobie je do buzi. E, ja tutaj państwo nie widzą, ja tutaj sobie właśnie e, demonstruję e, i pobieramy wymaz tak z wewnętrznej... Tak jak COVID-u, tylko że nie do nosa, tylko do buzi generalnie. Tak, do ust e, wymaz z wewnętrznej strony policzka. E, do tego jest oczywiście formularz, Rejestracyjne, materiały edukacyjne w, każdej, w każdym takim pakiecie oraz koperta zwrotna, bo, bo nie trzeba za to nic płacić. Tutaj dołączamy nawet kopertę zwrotną, żeby jak najbardziej ułatwić to odesłanie pakietu do fundacji. I wtedy już jesteśmy w tej bazie. I czekamy po prostu. Być może wiadomość nie przyjdzie, a być może kiedyś, po miesiącach, po latach dowiemy się, że możemy komuś pomóc. Tak, absolutnie tak. To, co jest jeszcze ważne w tym okresie, to oczywiście aktualizowanie swoich danych kontaktowych. O to też staramy się dbać, no bo kiedy jest to zapytanie, to musimy mieć jak najszybszy kontakt właśnie z dawcą. Więc jeśli Państwo są zarejestrowani u nas, a z jakiegoś powodu dane kontaktowe się zdezaktualizują, to też bardzo zachęcamy do aktualizacji. Czy wyciągają państwo wnioski z tej akcji, z tej zbiórki łatwuganga? No bo wygląda na to, że zupełnie zmienia się sposób, w jaki można promować tematy ważne społecznie. Kiedyś to był spot telewizyjny, baner być może gdzieś w mieście, Teraz zasady się zmienimy. Tak, absolutnie. Widzimy tę zmianę, staramy się za nią podążać. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za szansę pojawienia się na tym streamie. My też działamy z influencerami, natomiast, natomiast skala tej akcji jest tak niewyobrażalnie piękna, że myślę, że trudno by było to osiągnąć takimi standardowymi metodami. To powiedzmy jeszcze, jeżeli ktoś też chciałby się naszą rozmową zainspirować albo właśnie z biurką Łatwoganga, jak można wysłać do Was wniosek o przesłanie takiego pakietu? Jak można po prostu dołączyć do tej bazy? Wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl. Na stronie klikamy Zostań Dawcą, wypełniamy krótki formularz, w którym po prostu zostawiamy swoje dane do wysyłki pakietu i my ten pakiet wyślemy, chociaż muszę przyznać, że Państwo nas zaskoczyli, trochę, działamy pełną mocą, ale Zabrakło mogą być tutaj pewne opóźnienia. To są kwestie bardziej logistyczne, tak, natomiast działamy kryzys, i zachęcamy. Tak, Jak absolutnie zakładam. to wyzwanie przyjmujemy z szerokim uśmiechem. Agnieszka Zielonka z Fundacji DKMS. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Grupa polskich europosłów za chwilę może częściowo stracić swoją polityczną nietykalność. Parlament Europejski za chwilę będzie głosował nad uchyleniem immunitetów czterem polskim deputowanym. Grzegorz Braun ma stracić ochronę prawną za blokowanie drogi na uroczystości w Jedbabnym. Daniel Obajtek za zakaz dystrybucji na stacjach Orlenu Tygodnika nie. W przypadku Patryka Jakiego pozyw o ochronę dóbr osobistych złożył sędzia Igor Tuleja za stwierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegazusem. W sprawie Tomasza Buczka chodzi o napaść na uczestniczkę jednej z demonstracji. Łączymy się z Beatą Płomecką, która wszystko to śledzi. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Z tego, co wiem, to dosłownie w ciągu najbliższych minut już możemy poznać decyzję parlamentu. Ja już powiem więcej. W ciągu, znaczy kilka minut temu, dosłownie to się stało, em, kiedy jeszcze ty prowadziłeś rozmowę, Parlament Europejski, poprzednią rozmowę na antenie, Parlament Europejski podjął decyzję, czyli cała czwórka straciła właśnie immunitety. Czyli decyzja już za nami. To decyzja, przypomnijmy, nie pierwsza i to nie pierwsza nawet wobec tych parlamentarzystów, których wymieniłem. Tak. Y y Chlubnym rekordzistą jest Grzegorz Braun, który dzisiaj stracił immunitet po raz piąty. Tym razem zablokowanie uroczystości w Jedwabnym. Natomiast wcześniej e, cała lista zarzutów, które wpływały do Parlamentu Europejskiego, to była m.in. napaść na ginekolożkę woleśnicy. Oleśnicy. Notabene tutaj jest też drugi wniosek, został wysłany w tej sprawie za utrudnianie śledztwa i e, z prośba o zgodę na zatrzymanie przymusowe europosła. A prawnicy Parlamentu Europejskiego głowili się, co z tym zrobić. E, w końcu odesłali do uzupełnienia. Do Polski. Daniel Obajtek dzisiaj stracił immunitet po raz drugi. Wcześniej za wykorzystywanie zasobów Orlenu do szpiegowania opozycji. Natomiast no, pozostali po raz pierwszy, ale to i tak nie zmienia faktu, że w ogóle Polacy w tej kadencji Parlamentu Europejskiego są po prostu najliczniejszą grupą, której uchylano immunitety, bo oprócz tej czwórki dzisiaj immunitety stracili też Adam Bielan, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, i Michał Dworczyk. Jest bardzo możliwe, że grupę Polaków pokona grupa Węgrów, o czym zaraz też będziemy informowali w jedynce Peter Majer zapowiada rozliczenia. Ale Ciebie, Beato, chciałbym jeszcze zapytać o inną informację, w której też dotarłaś do kluczowych dokumentów. Ty widziałaś czarną listę, która ma być wkrótce przyjęta przez państwa członkowskie. Chodzi o m, osoby i organizacje odpowiedzialne za, uwaga, i tu cytuję, indoktrynację i rusyfikację ukraińskich dzieci. No tak, to jest bardzo bolesna sprawa. Dzieci porywane z terenów okupowanych przez Rosję obecnie, wywożone w głąb Rosji, rusyfikowane, poddawane przymusowej rusyfikacji, ale wiele z nich trafiło do obozów, gdzie są indoktrynowane, gdzie jest właśnie ta rusyfikacja prowadzona, gdzie są też szkolenia wojskowe prowadzone, żeby w przyszłości mogły chwycić za broń i walczyć przeciwko własnej ojczyźnie. To robi teraz Rosja. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Unia Europejska już wcześniej wpisała na czarną listę tę chlubę Związku Radzieckiego, czyli ośrodek Arttek. Teraz na te czarne listę mają trafić kolejne obozy. Ja wymienię tylko kilka z nich. Czerwony goździk, wojownik Smena. Natomiast wiem, że też osoby z tych obozów, bo widziałam tę czarną listę, mają trafić na czarną listę. Mają mieć zakaz wjazdu do Unii. zablokowane aktywa. Z oczywistych względów nie mogę wymieniać nazwisk ponieważ nie możemy pomagać im w uciekaniu przed sankcjami. Aczkolwiek oczywiście pewnie wiedzą, że Unia Europejska już i tak dawno się nimi interesowała. Trzymajmy się prawa w momencie, kiedy, sank kiedy ta czarna lista zostanie zatwierdzona. I op w unijnym dzienniku urzędowym, wtedy będzie można mówić o konkretnych nazwiskach. Nie zmienia to faktu, że ponad 20 osób i organizacji Unia Europejska A Beata Płomecka, która informowała na żywo o tym, co dzieje się w Parlamencie Europejskim i w Brukseli. Bardzo dziękuję za relację. Ja tylko przypomnę dziękuję tę bardzo. informację, którą do chwilę temu podała Beata Płomecka. To jest informacja sprzed kilkudziesięciu sekund. Grzegorz Braun, Daniel Obajtek, Tomasz Buczek i Patryk Jaki. Ci europosłowie z Polski stracili immunitety decyzją Parlamentu Europejskiego, niektórzy po raz kolejny. Polskie Radio. Jedynka. Powiedziałem, że być może też immunitetę niedługo będą tracili deputowani z Węgier. I właśnie na tym teraz się skupimy. Niszczenie dokumentów, wywożenie kosztowności, sprzedaż aktywów. Końcówka rządu Wiktora Orbana na Węgrzech chwilami przypomina scenę z upadku reżimu, który już wie, że nadciągają wrogie wojska. Łączymy się z Magdą Skajewską, która to wszystko śledzi. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. Co dokładnie się dzieje? W jaki sposób ludzie Orbana przygotowują się do oddania władzy? No wygląda na to, że po spektakularnej porażce Fidesu w wyborach w tym miesiącu w kręgach partyjnych i wśród osób powiązanych z tym ugrupowaniem powiało strachem, zwłaszcza wśród tych osób, które mają coś na sumieniu, a do stracenia więcej niż ciepłą posadę. Ludzi Orbana, przypomnę, podejrzewa się m.in. o kradzież majątku państwowego czy przestępstwa finansowe. Oligarchowie wysoko postawione postacie obecnej władzy nie chcą czekać, by przekonać się na własne oczy, co zrobi rząd, by pociągnąć ich do odpowiedzialności, tylko starają się już teraz wywieźć swój majątek z Węgier. Węgierski port portal v Square pisze o tym, że prywatne odrzutowce są podobno używane do przewożenia gotówki, innych wartościowych przedmiotów do miejsc w, na Bliskim Wschodzie, m.in. w Arabii Saudyjskiej czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także w Azji, w Singapurze i Hongkongu. Były prezes Banku Narodowego z synami miał przenieść się do Dubaju, gdzie kupili domy. Jedno ze źródeł, na jakie powołuje się portal v Square, twierdzi też, że grupa współpracowników obecnej władzy zamieszana w sprawę korupcyjną na szeroką skalę rozważa przeprowadzkę do Australii. Inni wysoko postawieni politycy z otoczenia Orbana, zaś rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, licząc na to, że w przyjaznym Fidesowi środowisku MAGA i instytucjach z nim powiązanych, a może nawet w samej Partii Republikańskiej uda im się znaleźć pracę. Według samego Petera Modziora kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, inne się do tego szykują, m.in. wypisują swoje dzieci ze szkół. Zanim jednak wyjadą z Węgier, chcą skutecznie zatrzeć za sobą ślady rzekomych przestępstw, na przykład niszcząc dokumenty. Działacze praw człowieka są jednak bardzo czujni i śledzą worki ze skrawkami papieru, by przekonać się, czy na tych zniszczonych kartkach rzeczywiście coś było cennego. I jedną z takich osób jest Peter Juchasz, który czasami otrzymuje wskazówki od urzędników państwowych, a czasami sam przeszukuje śmietniki, by przekonać się, co w nich jest. Posłuchajmy, co mówi. Mam 16 lat doświadczenia tego reżimu. Kilka tygodni, które zajmie nam przetworzenie tego, to nic. Setki ludzi zapisało się, aby pomóc w połączeniu tych wszystkich skrawków na różne sposoby. Jeśli sztuczna inteligencja sobie z tym nie poradzi. Myślę, że inteligencja jest nam sam premier Orban na razie zrezygnował z mandatu poselskiego i zapowiedział, że zajmie się teraz reorganizacją swojego obozu politycznego. Według Guardiana Orban w połowie czerwca ma lecieć do Stanów w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Czy tam zostanie? Nie wiadomo. Jego najstarsza córka i zięć już od roku mieszkają w Nowym Jorku. Peter Major i jego ludzie wszystko to obserwują. No i pytanie, czy będą też rozliczenia? Czy też będziemy śledzili głosowanie nad uchyleniem immunitetów polityków związanych z Wiktorem Orbanem? Modzior rozliczenia rzeczywiście zapowiada, zwłaszcza, że ma do tego możliwości parlamentarne i dużą większość. Pytanie, czy mu się one udadzą, bo jak wiadomo, różnie z tym bywa, zwłaszcza jak podejrzani będą akurat w Arabii Saudyjskiej czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które nie mają umów ekstradycyjnych z Węgrami. Benit Modzior z Instytutu Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego liczy, że Modzior zrealizuje program, który polityk zapowiadał już w czasie kampanii. Posłuchajmy. Peter Modior już declared. Peter Modzior ogłosił już program, który moim zdaniem jest bardzo ważny. Węgry nie mogą już być krajem bez konsekwencji, co oznacza, że program, który zainicjował w trakcie kampanii, tak zwana droga do więzienia, będzie teraz obejmował wszystkie postępowania karne przeciwko osobom, które nielegalnie wzbogaciły siebie lub swoje rodziny. Demontaż tej struktury władzy z większością dwóch trzecich jest łatwiejszy, ponieważ wszyscy ci ludzie, którzy zostali umieszczeni na bardzo kluczowych stanowiskach przez rząd Fidesu, teraz mogą zostać zwolnieni. Do, dodam tylko, że Modzior wezwał już do rezygnacji m.in. prezydenta kraju, ale także prezesa Sądu Najwyższego czy prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dał im na to termin do końca maja. Magda Skajewska, dziękuję bardzo. Błażej Prośniewski, który już pojawił się u nas w studiu, należy Dzień do dobry. tych osób, które dostały rower, tak? No jak Błażej, to musi być rower. Jak Błażej, to musi być rower. A druga opcja to było? Drapa koledzy gra Pegasus. Ja byłem z tych szczęśliwców, który dostał zegarek. Niestety go bardzo szybko zgubiłem, więc to chyba nie była warta ta inwestycja. A, A mówimy? Nie dostałem. A mówimy o komuniach, bo zaczyna się sezon komunijny. No i czasy, które pewnie my pamiętamy, takich skromnych przyjęć komunijnych już dawno minęły. Jak wynika z badania pierwsza komunia 2026, oczekiwania i wydatki. To badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Rodzice zamierzają najczęściej przeznaczyć na tę uroczystość od 5 do 10 tysięcy złotych. Z kolei, według badania, pierwsza komunia społeczna perspektywa uroczystości aż 75% rodziców rezygnuje z uroczystości w domu i wybiera restauracje czy sale bankietowe. Niektórzy nawet mówią już o takim zjawisku weddingu, czyli mikro weselu. I nie chodzi tu tylko o to, że te uroczystości odbywają się poza domem, ale także o to, że jest to właściwie taki profesjonalnie zaplanowany event, łącznie z tym, że przygotowywane są wcześniej listy oczekiwanych prezentów. A co na takich listach się znajduje? O tym mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń. Tradycyjne pamiątki komunijne coraz wyraźniej ustępują miejsca prezentom o charakterze użytkowym i rekreacyjnym. Według badanych rodziców najpopularniejszą kategorią są obecnie prezenty mobilne, takie jak rowery, hulajnogi czy drony, które wskazało aż 44% respondentów. A dużą popularność. czy no, ty też dostałeś prezent mobilny. No, tak, chociaż myślę, że to dzisiaj rodzice bardziej w cenie ono. są... Rowery elektryczne niż te tradycyjne, no tak. I aczkolwiek drony. pewnie takie zwykłe rowery, chociaż pewnie znacznie lepszej jakości niż te, które my dostawaliśmy też komuniści w cudzysłowie otrzymują. Oprócz rowerów też dużą popularnością cieszy się elektronika, jak smartfony, smartwatche czy konsole do gier. Z kolei takie tradycyjne prezenty jak biblie czy biżuteria wskazało zaledwie 6% badanych. Tu też może warto dodać, że największy odsetek z nich na prezent komunijny zamierza przeznaczyć między 500 a 1000 zł. Taka komunia może poważnie naruszyć sytuację finansową danej rodziny. A jak ogólnie Polacy oceniają swoją sytuację finansową? Wiem, że masz najnowsze dane. Tak, z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że pod kątem finansowym żyje nam się coraz lepiej, Niemal 1 trzecia badanych wskazała, że starcza im na wiele bez specjalnego oszczędzania. To dodajmy rekordowy wynik w historii pomiarów. 7% natomiast zaznaczyło odpowiedź, że żyje im się bardzo dobrze i nawet może sobie pozwolić na pewien luksus. Natomiast najwięcej badanych, blisko połowa, oceniło swoją sytuację jako średnią. To znaczy wystarcza im na codzienne wydatki, ale potrzebne są oszczędności na jakieś poważniejsze zakupy. 11% wskazało, że żyje skromnie. I musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować, a 1% respondentów odpowiedziało, że żyje bardzo biednie. Najlepiej swoją sytuację materialną oceniają osoby młode z wyższym wykształceniem, które mieszkają w dużych miastach. Co ciekawe, najwięcej pozytywnych ocen było wśród 3 bądź 4 osobowych gospodarstw domowych, czyli par z jednym bądź dwojgiem dzieci. Słabsze nastroje panują natomiast wśród osób starszych, czyli emerytów, rencistów, często żyjących samodzielnie oraz rolników. Jeżeli chodzi o Pegasusa, czyli ta druga opcja, to w zasadzie też był prezent mobilny. No Pegasus jest jakąś formą transportu, to nawet jeżeli jest mityczną tym formą tym tradycyjnym Pegasusie, czy tym współczesnym. Tym takim mitycznym mówię, <śmiech> bo ten w twoim wydaniu to była po prostu gra podłączona do telewizora. Tak. A później był cały wymiar polityczny jeszcze Pegasusa, ale w to już nie wchodzimy. Błażej Prośniewski, dziękuję, dziękuję bardzo. Program pierwszy Polskiego Radia. W programie teraz pytanie, o, czy kury muszą mieć PESEL? No może nie PESEL, ale przynajmniej numer. Wszedł bowiem w życie obowiązek nadawania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla niektórych zwierząt hodowlanych. Tak wynika z nowej ustawy o zdrowiu zwierząt. W związku z nowymi przepisami pojawiły się pytania, czy konieczne jest rejestrowanie przy domowych hodowli drobiu? A to pytanie zadała Małgorzata Tymicka. Jakie hodowle będą wymagały nadania przez powiatowego lekarza weterynarii weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mówi powiatowa lekarz weterynarii w Chełmie Agnieszka Lis. Gospodarstwa hodujące bydło, owce, kozy, konie... Rzeczą nową jest, że właśnie pszczoły nie są z tego zwolnione, więc nawet jeżeli ktoś ma jeden url, to musi mieć nadany numer w O obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsca utrzymania hodowli drobiu, chodzi o hodowle przyzagrodowe, przypomina zastępca lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Pikor-Bojarczuk. Jeżeli ktoś utrzymuje drób na potrzeby własne w niewielkiej ilości, jeżeli wcześniej nie dokonywał tej rejestracji miejsca utrzymywania zwierząt, swoich ptaków u powiatowego lekarza weterynarii, to powinien się zgłosić. I on wtedy zgłosi, że ma kilka kur, kilka kaczek, kilka gęsi i jego wizytę w urzędzie na tym się skończy. Natomiast jeśli w wyniku tego zgłoszenia powiatowy lekarz weterynarii uzna, że na przykład jest taka ilość kur, że należy objąć tego hodowcę i jego zwierzęta jakimiś programami monitorowania chorób zakaźnych, na przykład salmonelli, no to w tym momencie zostaje taki hodowca poinformowany, że musi się jeszcze zgłosić do agencji, zarejestrować się jako siedziba stada i dokonywać aktualizacji swojego posiadanego stada w agencji. Dodatkowe natomiast obowiązki ciążą na hodowcach, którzy prowadzą małe przyzagrodowe hodowle drobiu i sprzedają drób lub jajka. Ich hodowle również muszą otrzymać numer WNI. Jeżeli sprzedaje jajka... To, to jest już zakładem. Trzeba mieć ten ułenik, czyli weterneryny no i, no i, i trzeba ten zakład, z którego sprzedawane są jajka zgłosić do agencji. Mieszkańcy mniejszych miejscowości z powiatu białskiego krytycznie patrzą na obowiązujące przepisy. To jest bardzo niedobre, bardzo złe i to niszczą całą naszą gospodarkę i rolników i, i tych, którzy nawet sobie trzymają. Kury. Ale to tylko będzie polegało na zgłoszeniu do weterynarii. No, to tak się wydaje, że to tylko na zgłoszeniu. Później będą różnych rzeczy się czepiać. Pani Danuta z powiatu Białskiego prowadzi hodowlę przyzagrodową. Hoduje około 100 kur. Sprzedaje, no toż dla znajomych ktoś potrzebuje to wiejskie jajko. To jest chyba, nie ma porównania co ze sklepu jajko. Moi znajomi, którzy mają kury, to też nie rejestrują te kury, bo mówią, że to będzie dużo tej papierologii. Nie ma mowy o żadnej papierologii. Takie zgłaszanie hodowli do inspekcji weterynaryjnej jest bardzo potrzebne w przypadku zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt, mówi lekarz weterynarii Lech Melaniuk. Jeżeli inspekcja weterynaryjna i lekarze zwalczający tą chorobę nie wiedzą, gdzie znajdują się skupiska Innych ptaków niż tylko tych, które są na wielkich fermach, to uciekają nam źródła zakażenia, o których po prostu nie wiemy. Ptasią grypę w województwie lubelskim potwierdzono ostatnio w miejscowości Miłków w powiecie parczewskim w gospodarstwie liczącym 26 tysięcy kaczek. Drób trzeba było wybić, a na terenie zapowietrzonym i zagrożonym służby weterynaryjne wprowadziły obostrzenia. Teraz proszę wyobrazić sobie taką scenę. Gonitwa na rynku. Albo na przykład intryga, która rozgrywa się na Zamku Cesarskim. A do tego romantyczna scena w palmiarni. Jakby się zastanowić, to Poznań spełnia wszelkie warunki do tego, żeby powstawały tam najróżniejsze produkcje filmowe. Dlatego tym bardziej zaskakujący jest raport, który przygotowała Estrada Poznańska, czyli Miejscowa Instytucja Kultury. Raport brzmi, dlaczego Poznań nie jest jeszcze miastem filmowym. O szczegóły musimy zapytać naszego reportera Macieja Szefera, który jest właśnie w Poznaniu. Dzień dobry Maćku. Dzień dobry. Ty w scenerii filmowej gdzieś jesteś może? jestem w takim zaułku właściwie na skwerze Ryszarda Kuklińskiego. To jest w zasadzie w centrum miasta, ale jak to w Poznaniu się mówi, niby w centrum, ale już poza. E, czyli jednym słowem dałoby się pośród tych kwitnących tutaj kwiatów i mimo porannego przymrozka e, film można by było kręcić, bo przede mną modernistyczny gmach AWF-u, a za mną historyczny kościół. Ale nie o tym. E, nie reklamujmy teraz Poznania, bo to właśnie w Poznaniu do 17 będzie trwała dyskusja o tym, e, czy Poznań może może stać się filmowym miastem i dlaczego tym filmowym miastem nie jest. I faktycznie Estrada Poznańska przygotowała raport, z którego wynika, że Poznań to miasto pełne producentów, reżyserów, operatorów kamer, sprawnych montażystów. No i okazuje się, że w Poznaniu y, dość często kręci się reklamy, ale jeśli chodzi o plan filmowy dla seriali, szczególnie tych takich, które biją rekordy w serwisach streamingowych, czy jeśli chodzi o oglądalność w telewizji, to Poznań tym planem filmowy nie jest, czy serialowym. No i nad tym właśnie dyskutują dzisiaj ludzie z branży filmowej, no bo o tym właśnie jest rzeczony raport i de facto wciąż poszukiwana jest odpowiedź, czego wciąż jeszcze brakuje. No i o tym wszystkim mówiła mi Joanna Piotrowiak ze Strady Poznańskiej. Już zaczęliśmy te poszukiwania, tworząc raport e, branży i w tym raporcie okazało się, że jednak w Poznaniu jest wiele osób wykonujących zawody filmowe, i naprawdę mamy taki potencjał, taki nieodkryty, więc bardzo się cieszę, że ten, to, to działanie, stworzenie tego raportu pomogło nam się troszeczkę poznać i odnaleźć. Odnaleźć yy, można by też ekipę filmowe, które zechciałyby yy... Tak na dobrą sprawę kręcić swoje produkcje w Poznaniu, ale do tego trzeba więcej, bo trzeba infrastruktury, trzeba zgód, trzeba wreszcie pewnego rodzaju symbiozy, jeśli chodzi o środowiska filmowe i także zarządzanie miastem. I to jest myślę ta sprawa, nad którą dzisiaj pochylają się właśnie ci, którzy, dysk którzy dyskutują o tym, czy Poznań tym filmowym miastem może się stać. Gdybyśmy... Myślę, że przede wszystkim ważne jest wsparcie, dlatego że to regionalne komisje filmowe, które działają w całym kraju, budują markę i rozpoznawalność Polski. I zarówno producenci, jak i specjaliści wyszukujących lokacji poszukują nowych, jeszcze niezgranych lokacji. I to jest ważny moment, żeby pokazać jesteśmy, ale też zasygnalizować to, co jest unikalne w Poznaniu, czyli niesamowita architektura. To rozumiem odpowiedź na pytanie, czy Poznań jest omijane przez ekipy filmowe, czy kręcące seriale. Tak i dlaczego jest to mijane, ale jest szansa i nadzieja, że to się zmieni, bo po ostatnich produkcjach na przestrzeni lat widać wyraźnie, że jakby ta lokalność, jeśli chodzi o seriale, nie tylko o, o, o te wydarzenia z danego miejsca, ona powoli wraca. I tu na przykład Anna Ruszczyńska mówiła przed chwilą, że kluczowa jest architektura, ale w Poznaniu może to być też gwara czy kultura i te elementy mogą też przyciągać ekipy filmowe, ale z kolei hmm, Jeden ze specjalistów miejskich mówił mi, że po prostu potrzeba uproszczonych procedur otrzymywania zgód, no i większych pieniędzy, a także odważnych decyzji. O tym mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. My ten świat filmu trochę testujemy dla celów turystycznych i promocyjnych, więc nie współpracujemy tutaj z wieloma producentami filmów, którzy mają przyjeżdżać po to, żeby po prostu stworzyć warunki dobre dla powstawania przemysłu filmowego. Natomiast wykorzystujemy film jako narzędzie do promocji, narzędzie do marketingu. I z tej perspektywy mogę powiedzieć, że Poznań poprzez pewien fakt, że zostaliśmy nieco z tyłu, to znaczy, że zrealizowaliśmy mniej tych produkcji filmowych, dzisiaj może uchodzić za destynację bardzo świeżą. Jeśli chodzi o Poznań, no to te efekty tych prac, tych obrad, tej konferencji mogą być widoczne, jeśli chodzi o produkcje filmowe, za kilka lat dopiero, bo mniej więcej tyle trwa cała ta procedura ewentualnego kręcenia nowych produkcji w stolicy Wielkopolski. Podobno nowa, nowy film z serii o Bondzie będzie kręcony, to może Poznań właśnie zaoferuje swoje scenerie. Czekam z utęsknieniem, mam parę pomysłów, gdzie by mogli się ustawić z kamerą. Maciej Szewer, z Poznania, bardzo dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Co się daje na piętnastolecie, to jest ja, jaka rocznica? Nie sprawdziłeś się, przygotowałeś się najwyraźniej. To, dobrze, ale to królewskie rocznice to Magda inaczej Mikołaj się liczą. Dzień dobry. To są wszystkie złote, tak? tak? Ja sprawdzam, ty opowiadaj o co chodzi. Jutro jest 15. rocznica ślubu Kate Middleton i księcia Williama. Jutro, ale mówimy o tym dzisiaj, bo już nagłówki, zwłaszcza brytyjskie, parują od emocji, że to już jutro i że właśnie te 15 lat mija. I ja postanowiłam zajrzeć sprawdzić jakie książki, jakie filmy przez te 15 lat y, powstały. No i trochę ich jest, ale powiem, że spektakularnych pozycji jest niewiele. I zaraz może wyjaśnimy, dlaczego tak się dzieje. Ale mamy nową książkę polską, nową z, dwa, z 2025 roku, autorstwa Ilony, Iwony Kinzler, zatytułowaną William i Kate, zwyczajna królewska miłość. I zapytałam autorkę, dlaczego taki podtytuł? Normalnie w rodzinach królewskich wybierano żonę dla króla i nikt nie patrzył na to, czy przyszła królowa akceptuje swojego męża, czy nie. Liczył się interes rodziny, no i przede wszystkim królewska krew. Kate nie ma aż tak dobrego pochodzenia, ale jest osobą miłą, inteligentną i faktycznie wspaniale reprezentuje monarchię i robi to, co należy do jej obowiązków. Iwona Kinsler, autorka książki William i Kate, Zwyczajna królewska miłość, zapytałam też jakimi bohaterami literackimi są William i Kate właśnie. Oj, troszkę nudnawi, powiem szczerze. <śmiech> nie ma tam takich y, momentów jak, jak w związku Harego i Megan, bo tam się ciągle coś dzieje, tam są zwroty akcji, natomiast oni są tacy opanowani, spokojni, trwają o rodzinę, ale to jest troszeczkę takie nudnawy, nie ma tych zwrotów akcji, tu jest spokój, ale to jest to, co jest potrzebne w Monarchii. Właśnie ta przewidywalność. Krytyka filmowego Łukasza Muszyńskiego z filmu Webu. Przyznam, że napadłam z takim pytaniem, co wyświetla mu się w głowie na hasło William i Kate, jeśli chodzi o filmy. No i za dużo tego nie ma przyznaję, że jedynym filmem, który włącza mi się od razu w głowie na no hasło William i Kate, no jest produkcja William and Kate, która została zrealizowana w 2011 roku. To był film telewizyjny, zrobiony no, specjalnie z okazji ślubu Rzeczonej Dwójki. Pamiętam, że sporo się o tym filmie mówiło i nawet jak zajrzałem na filmy, no to widzę, że jest ponad 10 tysięcy głosów, czyli ewidentnie film wrył się w pamięć. No Ale tak poza tym, no to niespecjalnie. Ale z drugiej strony może to dobrze, no bo to świadczy o tym, że para nie wzbudza może jakichś większych kontrowersji. No właśnie, bo dla filmowców i pisarzy takie spokojne życiorysy i historie, taki żywot człowieka poczciwego to jest trudniejszy materiał, żeby coś ciekawego z tego wycisnąć. Łatwiej jest przerobić na film lub książkę, także beletrystyczną, żywot człowieka mniej poczciwego z różnymi skandalami i zawirowaniami, ale w życiu takim realnym, tak na dłuższą metę to chyba jednak lepiej sprawdza się pewnego rodzaju pozytywna nuda, więc parze książęcej Katie William Mowi życzymy dużo nudy w kolejnych latach, także tej nuty zdrowotnej, nudy zdrowotnej, bo, bo przecież Kate walczyła z rakiem. A jeśli mieliby Państwo ochotę przypomnieć sobie ten film, który został wyprodukowany z okazji ślubu, który się odbył 15 lat temu, no to film pod tytułem William i Kate brzmi na przykład tak. Kogo lubisz? I like Monet Moneta i Sezana bawili się światłem. Kate Middleton. Kate Middleton? Wiem, jak wszyscy. Jesteś znany i lubiany. Wyobrażenie o mnie. To dziwne? Bardzo. No i sprawdziłeś, która to rocznica? Królewsko. Kryształowa. W sam bardzo raz pięknie. dla pary królewskiej, która nie jest w stanie nikomu dogodzić, bo jak się nie kłócą, to narzekamy, że nie jest to materiał na film. <grym> Ale nikt nie Wiecznie. narzeka. Nie, bardzo się cieszymy. Narzekałaś. Magda Mikołajczyk. Dziękuję bardzo. <grym> Dziękuję. W programie w samo południe teraz czas na sport i wielki powrót. Filip Jastrzemski. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Filipowi. Mam kontynuować temat? Pary? To znaczy... Myśleliśmy nad stworzeniem wydania specjalnego programu filmowego. Nie, to kibicem futbolu. Aston mm -hmm. Villa jest jego ulubionym klubem i Matthew Cash, jednym z ulubionych piłkarzy. Nasz? Nasz, no proszę, przygotował się. W przeciwieństwie do mnie. Natomiast e, Filip wraca po przerwie. Tak, Powiększyła to mu się prawda. jego drużyna w domu. Gratulacje jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Jesteś bardziej trenerem swojej drużyny, czy tym chłopcem od podawania ręczników? Zdecydowanie od podawania ręczników to i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. E, Pielusze. Zobaczymy, komu będziemy gratulować dziś wieczorem, bo pierwszy półfinałowy mecz piłkarskiej ligi mistrzów Mistrzów przed nami i właściwie można powiedzieć przedwczesny finał, bo to dwaj faworyci, wielcy faworyci Paris Saint-Germain kontra Bayern Monachium. Biorąc pod uwagę formę z ostatnich miesięcy, wydaje się, że to właśnie Bawarczycy są takimi najpoważniejszymi kandydatami do wzniesienia trofeum. Co na to Francuzi? O tym Stefan Folzer.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 Drugi półfinał jutro w Madrycie Atletico zagra z Arsenalem, a w naszej Ekstraklasie nieuchronnie zbliżamy się do końca, ale o przedwczesnych rozstrzygnięciach mowy nie ma. Sezon jest specyficzny, a piłkarze prawdopodobnie do końca będą nas trzymać w niepewności. I tak 30 kolejkę zakończył wczoraj mecz drużyn walczących o utrzymanie się w lidze. Piast Gliwice wygrał z Arką Gdynia 4 do 1, ale wydarzeniem kolejki było niedzielne zwycięstwo Lecha Poznań, który rozbił Warszawską Legię 4 do 0 i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Legia, tak jak Łódzki prawdopodobnie do końca będzie drżeć o ligowy byt. Czyli wiemy, komu William kibicuje. Asomilla. A o kimś chyba zapomniałeś w tym małżeństwie. Hm? Do małżeństwa trzeba dwojga. A to, to jeszcze musimy sprawdzić. Dobrze, to, to też sprawdzimy. Będziemy lepiej przygotowani. Filip Jastrzemski, witamy bardzo. z powrotem, bardzo się cieszymy. Witamy z powrotem również, ale po krótszej przerwie, Krzysztofa Grzybowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty, ja tu już byłem? Wczoraj. A, wczoraj. Ale no to nie tak krótka. W równym stopniu się cieszę. To jest zawsze radość. To ja się też cieszę. Swoje a wiesz, wiesz, a oczywiście. jestem w, praktycznie już w stanie euforii, jak Bo? przedstawiasz temat ten programu, tylko szczerze, mm. po 13. To już jest, to to, jest taka ekscytacja, że ja tego nie mogę opisać. To boję się, żeby to się nie wymknęło spod kontroli. No dobrze, ale to ja, spróbuj, dobrze, zobaczymy. Ja wezmę oddech, ty spróbuj, mm -hmm, dobrze, ja się opanować. Będzie trochę o sporcie, a właściwie bardzo będzie o sporcie, czyli będziemy nawiązywać również do naszych piłkarzy. Będziemy rozmawiać o tym, kto powinien finansować polski sport i nie chodzi o to, skąd te pieniądze powinny płynąć, tylko raczej skąd nie powinny. Czy rzeczywiście wszystkie branże powinny mieć prawo do tego, żeby się reklamować, czy to na sportowych budynkach, czy na stadionach, czy na sportowych koszulkach. Ostatnia afera dotycząca no właśnie, pewnej tak, firmy. Tak myślałem, że do tego to zmierza. Tak. E, myślę, że prowokuje do tego, żeby takie pytania postawić, bo od lat jest tak, że nie wszyscy mogą się reklamować. Pytanie, czy na przykład do tej listy jeszcze kilku e, innych marek, e, branż, kierunków nie należałoby dopisać? Chyba, że to przesada. Jak to brzmiało? Centrum Olimpijskie Zonda Krypto imienia Jana Pawła II? I był mniej więcej tytuł. tak. To chyba tak. nadal jest nawet. Tak. Czekamy na telefony naszych słuchaczy. Tylko szczerze, po 13.00 Krzysztof Grzybowski już na miejscu, a to było w samo jakoś tak bardzo spokojnie. Gdzie ta euforia? Wiesz co, to wszystko, to się kotłuje. A tłumisz dawną, to w nie, sobie, tak? To jest, tak? Tłumisz, to jest bardzo zaraz, niezdrowe. Zaraz jak to wyrzucę mhm. to... Karol Surówka, do usłyszenia. Jedymy. To jest radio. Reklama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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na początek zgłoszenie i pytanie od naszego słuchacza. Jedynka w kierunku północnym przed zjazdem na Radomsko, potężny korek, stoimy co najmniej pół godziny przede mną. Kilka kilometrów ogonka, a za mną i więcej. Nie wiemy, co się dzieje. Proszę o jakąś informację. Zajęte są wszystkie trzy pasy w kierunku północnym. Pozdrawiam szerokości. I rzeczywiście chodzi o A1 na odcinku między węzłami Mykanów i Radomsko w pobliżu Szczepocic Rządowych. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe i rzeczywiście na razie całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska na 397 kilometrze. Dlatego trzeba zjeżdżać z A1 węzłem Mykanów i jechać się a alternatywną trasą i to będzie Droga Krajowa numer 91. Na A1-ce przypominam także w Kujawsko-Pomorskiem o odcinku remontowanym między węzłami Toruń-Południe i Lubicz. Tutaj na ponad 7-kilometrowym fragmencie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tutaj widać spowolnienia. To jest w zasadzie w, w dni powszednie taka norma w tym miejscu. Droga Krajowa numer 25 tu bez zmian w Wielkopolsce, co oznacza, że na trasie między Burz Antonin w Pawłowie po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym nadal obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 338 km. Mamy też cały czas spowolnienia na południowej obwodnicy Krakowa, chociaż tutaj sytuacja powoli się stabilizuje, ale na razie między węzłami kraków Łagiwniki i Kraków-Bielany w kierunku Katowic cały czas widać spowolnienia. Podobnie jest na, na drodze krajowej numer 28 i na 94 na obwodnicy Wieliczki. Remontowany jest też fragment drogi krajowej numer 45 między Opolem a klucz -Borkiem. Tutaj z kolei na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego jezdnia jest zwężona.